Wiernej towarzyszce mego życia, żonie mojej, Grażynie Stefanii, z Olechno Łuszczów, pracę tę poświęcam. Przedmowa do wydania londyńskiego Literatura nasza dotycząca spraw polsko-litewskich okresu międzywojennego nie jest zbyt obfita. Jej szczupłość odzwierciedla w pewnym stopniu Ograniczony, spaczony charakter stosunków między sąsiadującymi a pokłóconymi narodami. Zajęcie Wilna przez generała Lucjana Żeligowskiego w październiku roku 1920 doprowadziło do zerwania wszelkich oficjalnych więzów między obu krajami. Litwini ogłosili Wilno, gdzie ludność litewska liczyła zaledwie 2-3%. Swoją stolicą, chwilowo okupowaną przez wroga i zerwali z Polską wszelkie stosunki, dyplomatyczne, gospodarcze, a nawet czysto ludzkie. Odwrócili się od Polski. Rozliczne wysiłki ówczesnego naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, aby zerwane stosunki nawiązać i naprawić, a nawet w przyszłości może i zacieśnić, zostały unicestwione przez opór ze strony Kowna. Dwie próby podjęte w Genewie w latach 1921-1922 za pośrednictwem belgijskiego męża stanu Pawła Mansa, aby spór o Wilno uregulować za pomocą utworzenia dwukantonalnej Litwy ze stolicą w Wilnie, skonfederowanej z Polską, również zostały przez oficjalne czynniki kowieńskie unicestwione. W latach 1927-1934 przyszły inne próby nawiązania dialogu polsko-litewskiego. Były to zresztą prawie wyłącznie rozliczne usiłowania marszałka Piłsudskiego, tymczasowego choćby załagodzenia sporu o Wilno i dojścia z Kownem do jakiego takiego porozumienia. Wszystko na próżno. Litwa, popierana w swym nieprzejednaniu przez Rosję Sowiecką oraz Niemcy, konsekwentnie odrzucała wszelkie próby wznawiania stosunków dyplomatycznych i znormalizowania współżycia między obu krajami. Tak więc przez lat niemal 18 narody, które przez przeszło 400 lat 1386-1791 były związane ze sobą Unią, najpierw personalną, 1386-1569, a potem rzeczową, 1569-1791, odgrodzone były z woli rządu kowieńskiego czymś, co można by przyrównać do chińskiego muru. Zerwany tor kolejowy, porastająca trawą i chwastami szosa z Wilna do Kowna, Oto symbole polsko-litewskiej koegzystencji w latach 1920-1938. Sztucznie odgrodzona od swego naturalnego wylotu na Bałtyk, poprzez Niemen i Kłajpedę, wileńszczyzna wegetowała gospodarczo. Dla obywatela polskiego odwiedzenie rodziny czy krewnych mieszkających w kowieńszczyźnie – Wymagało nie lada wysiłku i pomysłowości, trzeba było tam jechać przez Prusy Wschodnie. Był to stan wysoce niemoralny, irytujący, wręcz upakarzający. Kryzys austriacki z marca roku 1938 przez odwrócenie uwagi trzeciej Rzeszy od Morza Bałtyckiego ku Dunajowi, ku jej południowym granicom, Zdawał się stwarzać przyjazną koniunkturę dla polityki polskiej w rejonie nadbałtyckim. Ówczesnym kierownikom polityki polskiej, szczególnie pułkownikowi Beckowi, wydawało się, że teoria bawarsko-austriacka – Hitler i jego współpracownicy to nie Prusacy – została w pełni potwierdzona. W pałacu Brüla na ulicy Wierzbowej zdecydowano się wykorzystać kryzys austriacki dla uregulowania sporu polsko-litewskiego. Takie było tło ultimatum, jakie Warszawa wystosowała do Kowna w dniu 18 marca. Wiemy dziś, jakie były wówczas kalkulacje Hitlera. Obawa komplikacji międzynarodowych oraz nadzieja, że co się odwlecze, to nie uciecze Kazała mu przymknąć jedno oko na śmiałą na pozór próbę unormowania stosunków polsko-litewskich podjętą przez pułkownika Beka. Czy ocena sytuacji, moment i metody zostały właściwie dobrane, to sprawa poza zakresem tych paru wstępnych słów. Wartość polityki określają jej rezultaty. Barwne i obfite w szczegóły pamiętniki pułkownika dyplomowanego Leona Mitkiewicza pierwszego i niestety ostatniego polskiego atasze wojskowego w Kownie są niewątpliwie cennym przyczynkiem do literatury zagadnienia polsko-litewskiego w latach 1938-1939. Oby znalazły szerokie grono czytelników, na co w pełni zasługują. M.K. Dziewanowski Przedmowa do wydania krajowego Wspomnienia kowieńskie pułkownika Leona Mitkiewicza Żółtek są dziełem z wielu względów godnym uwagi. Są one przede wszystkim nadal interesującą książką, która wyszła spod pióra doświadczonego i wytrawnego autora. Stanowią jednocześnie ważny dokument historyczny, zawierają bowiem współczesne zapiski autora i w dużym stopniu mają charakter dziennika. Znaczenie ich wynika także i stąd, iż autor znajdował się w ważnym punkcie obserwacyjnym i sam odegrał niebagatelną rolę w rozgrywających się wypadkach. A żeby pełniej zrozumieć znaczenie i specyfikę opisywanych przez pułkownika Mitkiewicza wydarzeń, cofnijmy się do wcześniejszych faktów, kreśląc w najogólniejszym zarysie tłowi historyczne stosunków polsko-litewskich przed przybyciem pierwszego polskiego ataché militaire do Kowna. Odrodzoną Polskę i Litwę podzielił od samego początku, od zarania niepodległości ostry konflikt. Dążeniem strony polskiej, pragnieniem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, było wznowienie z bratnią Litwą, z którą łączyło Polskę tyle wieków wspólnego bytu państwowego, będącego podstawą ich potęgi i chwały, więzów Unii bądź federacji. Jednakże Litwini, bojąc się zdominowania przez znacznie liczniejszego i silniejszego polskiego partnera, a także obawiając się ciągle jeszcze żywych, polskich wpływów kulturalnych, stanowczo się temu sprzeciwiali. Wówczas Polska, uznając prawo Litwy do niepodległego bytu, zajęła stanowisko, iż państwo litewskie powinno się ukształtować nie w granicach historycznych, lecz etnograficznych. Szczególnie sporna stała się kwestia Wilna, które będąc historyczną stolicą Litwy z biegiem wieków stało się miastem polskim. Zaś Litwini stanowili w nim tylko znikomy procent mieszkańców. Wokół Wilna zogniskował się zatarg polsko-litewski. Litwini domagali się uznania przez Polskę niepodległej Litwy ze stolicą w Wilnie. Polacy, gdy projekty federacji nie dochodziły do skutku, gotowi byli uznać odrębność i niepodległość Litwy, lecz Wilno uważali za swoje. W tym zresztą kierunku ujawniły się jednocześnie dążenia większości mieszkańców miasta. I to wszystko stało się przysłowiową kością niezgody. Konflikt Polski z Litwą przechodził różne fazy, obejmował wiele wydarzeń, których nie sposób to nawet wyliczyć, nie mówiąc już o bardziej dokładnym ich przedstawieniu. Można omówić jedynie niektóre, najbardziej ważne fakty. Już w końcu 1918 roku, gdy Niemcy opuszczali Wilno wraz z nimi, wyjechał do Kowna i rząd litewski. Pozostali miejscowi Polacy utworzyli własną samoobronę. Opanowała ona na parę dni miasto, lecz musiała ustąpić wobec przeważających sił sowieckich, postępujących ze wschodu. Polacy zajęli Wilno dopiero w kwietniu 1919 roku w rezultacie zwycięskiego manewru wojennego. Józef Piłsudski ogłosił wówczas swą słynną odezwę do mieszkańców byłego wileńskiego księstwa litewskiego, w której zapowiadał, iż miejscowa ludność sama powinna decydować o swojej przyszłości. Konkretne propozycje zgłosił wkrótce wobec rządu litewskiego. Jedna z nich mówiła o przeprowadzeniu równoległych wyborów na obszarach zajętych przez Litwinów i Polaków. Wyłoniony w ten sposób Sejm... Miał się zebrać w Wilnie i zadecydować o przyszłości kraju. Strona litewska wszystkie te propozycje odrzuciła. W tej sytuacji, przy pośrednictwie Entente ustanowiona została linia demarkacyjna, która oddzielała wojska polskie i litewskie. Sytuacja uległa radykalnej zmianie latem 1920 roku w następstwie wojny polsko-radzieckiej, gdy po przełamaniu frontu polskiego wojska tuchaczewskiego zaczęły zbliżać się do Wilna. W tym właśnie czasie zaistniały dwa wydarzenia, które miały wpłynąć na późniejsze wypadki. Po pierwsze, premier Władysław Grabski, prosząc o pomoc zachodnich aliantów, zgodził się podczas konferencji w SPA, iż to oni decydować będą o przyszłości spornego terenu. Po drugie rząd litewski zawarł traktat pokojowy z rządem Rosji Radzieckiej, mocą którego Wilno i obszerne przylegające do niego tereny wraz z Grodnem i Lidą przypadły Litwie. Odwzajemniając się za to strona litewska w klauzuli tajnej załączonej do traktatu zgadzała się na swobodny przemarsz wojsk sowieckich przez przyznane jej terytorium, a więc faktycznie złamała swą neutralność w toczącej się wojnie. Co więcej, wystąpiła ona aktywnie przeciwko wycofującym się wojskom polskim i zmusiła jedną brygadę polską do złożenia broni. Po zwycięstwie polskim w Bitwie Warszawskiej wojska polskie zjawiły się przed liniami litewskimi na Suwalszczyźnie już w końcu sierpnia 1920 roku. Doszło tam do walk z Litwinami. Celem położenia im kresu i ustalenia linii demarkacyjnej zebrała się 30 września w Suwałkach konferencja polsko-litewska. Delegacja polska złożyła podczas niej ostry protest przeciwko pogwałceniu przez Litwę neutralności w wojnie polsko-radzieckiej i oświadczyła, iż nie uznaje postanowień litewsko-radzieckiego traktatu pokojowego. W rezultacie kilkudniowych rokowań w Suwałkach podpisane zostało 7 października porozumienie techniczno-wojskowe, które ustalało linię demarkacyjną pozostawiającą po stronie polskiej południową Suwalszczyznę i sięgającą przez Orany do miejscowości Bastuny. Położone były one na trakcie i linii kolejowej z Lidy do Wilna. Bastuny pozostawały w rękach polskich. Porozumienie suwalskie wejść miało w życie 10 października 1920 roku. Wiążące się z tym sprawy Warto przedstawić nieco dokładniej, gdyż eksponowane przez stronę litewską ciążyć one będą przez lata na stosunkach polsko-litewskich. O dokumencie porozumienia Suwalskiego pisze także w swych wspomnieniach pułkownik Mitkiewicz, gdyż Litwini pokazywali mu go jako dowód podstępu i zdrady ze strony polskiej. Czytelnikowi należy się kilka słów wyjaśnienia, jak kwestia wyglądała naprawdę. Przede wszystkim dokument sporządzony w Suwałkach nie był żadną umową polityczną ani paktem, jak twierdzili Litwini, lecz tymczasowym porozumieniem techniczno-wojskowym, o czym już wspomniano. Ustalona została linia demarkacyjna, która nie przesądzała o takiej lub innej przyszłej przynależności rozgraniczonych terenów i, jak wyraźnie określono, Obowiązywać miała tylko do czasu ostatecznego uregulowania sporów terytorialnych pomiędzy rządem polskim a litewskim. Specjalnego znaczenia porozumienie suwalskie nabiera w związku z akcją generała Lucjana Żeligowskiego na Wilno, która wkrótce potem nastąpiła. Kwestia odzyskania Wilna od strony merytorycznej zarówno samemu marszałkowi Piłsudskiemu, jak i polskiej opinii publicznej nie nasuwała żadnych wątpliwości miasto Musiano opuścić tylko w następstwie warunków toczącej się wojny z Rosją Radziecką, przy czym rząd litewski nie dotrzymał neutralności i aktywnie wystąpił przeciwko stronie polskiej. Jednak teraz, gdy ponownie zaistniała militarna możliwość zajęcia Wilna, powstała trudność innego rodzaju, mianowicie ciążyły podjęte przez premiera Grabskiego zobowiązania, oddające decyzje w ręce Ententy. Pragnąc uniknąć tego, ażeby zwłaszcza nieprzychylny Polsce rząd Wielkiej Brytanii miał rozstrzygać o losach Wilna, marszałek Piłsudski zdecydował postawić go wobec faktu dokonanego. Maskując swe działania, postanowił, iż zajęcie Wilna nastąpi w rezultacie rzekomego buntu oddziału Wojska Polskiego pochodzących z ziem litewsko-białoruskich, których dowództwo powierzył właśnie generałowi Żeligowskiemu. Czy akcja generała Żeligowskiego stanowiła złamanie, jak twierdzą Litwini, porozumienia Suwalskiego? Z punktu widzenia formalnego na pewno nie, gdyż porozumienie to obowiązywać miało dopiero od 10 października, zaś akcja generała Żeligowskiego rozpoczęła się 8 i zakończyła 9 października, a więc jeszcze przed wejściem uzgodnienia w życie. Z punktu widzenia faktycznego również nie, gdyż ruch wojsk generała Żeligowskiego odbywał się przez bastuny oraz tereny położone na wschód od tej miejscowości, gdzie linia demarkacyjna nie została w ogóle wytyczona. Strona litewska eksponowała, nie mając innych argumentów, aspekt moralny całego zagadnienia – Moment kamuflażu i podstępu, który zastosowała strona polska. Argumenty te ustępują jednak wobec racji merytorycznych. Wilno utracone zostało w następstwie działań wojennych z Rosją radziecką. Co zaś najważniejsze z punktu widzenia składu ludności było to miasto polskie, którego nie mogła się wyrzec żadna siła polityczna w ówczesnej Polsce. Po akcji generała Żeligowskiego następuje epizod Litwy Środkowej, tworu państwowego, który w zamyśle marszałka Piłsudskiego miał stanowić monetę przetargową w dalszych rokowaniach z Litwinami o federację. Zakończyły się one niepowodzeniem. W tej sytuacji pozostało tylko zakończenie sprawy wcielania Wilna i Wileńszczyzny do Polski. 9 stycznia 1922 roku Przeprowadzone zostały na sporym obszarze wybory, zbojkotowane zresztą w dużym stopniu przez ludność niepolską. Frekwencja wynosiła 63% uprawnionych do głosowania. Wyłoniony w ten sposób 20 lutego 1922 roku Sejm Wileński Podjął uchwałę o wcieleniu Wilna i Wileńszczyzny do Polski. Decyzja ta zyskała aprobatę Polskiego Sejmu Ustawodawczego 24 marca 1922 roku. Spór polsko-litewski trwał jednak nadal. Litwa odżegnała się od wszelkich związków z Polską, odgrodziła się od niej prawdziwym murem. Granica nazywana przez Litwinów linią demarkacyjną oddzieliła od siebie skutecznie dwa państwa. Dążeniem strony polskiej było uregulowanie stosunków z Litwą na zasadzie wytworzonego status quo. Nie pożałowano w tym kierunku wysiłków, starano się nie pominąć żadnej okazji, usiłowano wykorzystywać pośrednictwo i pomoc państw trzecich. Doszło nawet dwukrotnie w roku 1925 i 1928 do oficjalnych pertraktacji. Żadne argumenty, żadne racje nie przemawiały jednak do strony litewskiej. Nie nadwątliły jej nieprzejednanej postawy, także atuty natury gospodarczej, które chociaż posiadały niewątpliwie duże znaczenie, w tym wypadku nie odniosły skutku. Rząd litewski tkwił... Niezmiennie na stanowisku, że nawiąże normalne stosunki z Polską tylko w wypadku oddania Wilna Litwie. Po głębszym jednak wniknięciu w istotę sprawy, dochodziło się do wniosku, że jest to przede wszystkim wygodny pretekst i argument, aby odgradzać się od Polski. Dla rządu litewskiego było to ważne, gdyż w ten sposób... Mógł on mobilizować opinię publiczną wokół idei, która jednocześnie jednoczyła społeczeństwo, zaś z drugiej strony ułatwiała wyzwolenie się z wciąż silnych wpływów kulturalnych polskich oraz dochodzenie do własnej tożsamości narodowej i konsolidowania państwa. Ale mimo iż konflikt z Polską był w dużym stopniu dla władz litewskich dogodny, a może właśnie dlatego, wokół sprawy Wilna rozpętano na Litwie, Dokładnie zaplanowaną kampanię spowodowano, że w szerokich warstwach społeczeństwa rozwinęła się fascynacja sprawą wileńską, idąca w parze z krzewiącymi się uczuciami nienawiści do Polski. Wokół tych kwestii zogniskowało się wiele problemów polityki wewnętrznej i zewnętrznej i stało się to bardzo ważnym czynnikiem w życiu ówczesnego państwa litewskiego. Również dla strony polskiej konflikt z Litwą odgrywał niewspółmiernie większą rolę, niż by to mogło wynikać z rozmiarów i siły litewskiego sąsiada. Zatarg stanowił duże utrudnienie w polityce polskiej nad Bałtykiem, do której dyplomacja II Rzeczypospolitej zawsze przywiązywała wielkie znaczenie. Stwarzał ponadto potencjalne zagrożenie dla północnego skrzydła frontu polskiego – w wypadku wojny z Niemcami bądź ZSRR. Stąd warto to raz jeszcze podkreślić, zrozumiałe było stałe dążenie rządu polskiego do przełamania oporu Litwy i nakłonienia jej do uregulowania stosunków z Polską. Gdy wszelkie inne sposoby okazały się bezskuteczne, sięgnięto do środka ostatecznego ultimatum. Przy czym za pretekst Posłużył incydent na granicy, zresztą nie pierwszy tego rodzaju, a mianowicie zastrzelenie przez strażników litewskich żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza. Stanowcze w formie ultimatum, w swej treści było umiarkowane i zawierało jedno tylko żądanie nawiązania stosunków dyplomatycznych. Przyparty do muru rząd litewski gorączkowo szukał pomocy, lecz nie uzyskał jej znikąd. W tej sytuacji poczuł się zmuszony do przyjęcia ultimatum polskiego. Towarzyszyły temu jednak na Litwie uczucia upokorzenia i urażonej dumy. Nade wszystko zaś dominowały podejrzenia i obawy, że za tym pierwszym żądaniem pójść mogą następne, że wystąpią ze strony polskiej dążenia do mieszania się w wewnętrzne sprawy Litwy i podporządkowania jej sobie. Takie było tło ogólne, tak wyglądały nastroje w Kownie, gdy pułkownik Leon Mitkiewicz przybył tam 22 kwietnia 1938 roku. Przypomnienie tego wszystkiego było niezbędne dla zrozumienia wydarzeń opisywanych w niniejszej książce. Swą dalszą działalność pułkownik Mitkiewicz przedstawia dokładnie i nie trzeba tego powtarzać. Jedno wszakże warto podkreślić. Pułkownik Mitkiewicz Uczynił dużo, bardzo dużo, a ażeby rozwiać nagromadzone podejrzenia Litwinów, żeby wyprowadzić stosunki polsko-litewskie z impasu. Zdołał zaskarbić sobie życzliwość i zaufanie wielu Litwinów, co nie było rzeczą łatwą. Praca na stanowisku atasze wojskowego w Kownie była ważnym epizodem w życiu i służbie pułkownika Mitkiewicza. Okres ten w sposób bardzo logiczny i konsekwentny. Splatał się z całą jego drogą życiową. Leon Mitkiewicz Żółtek urodził się 20 lutego 1896 roku w Zambrowie. Jednakże przodkowie jego wywodzili się z Wielkiego Księstwa Litewskiego i szczycili się swym żmudzkim pochodzeniem. W roku 1000 w 1915, podczas trwającej już wojny, Mitkiewicz zdał maturę w gimnazjum w Białymstoku. Powołany do wojska rosyjskiego, ukończył szkołę kawalerii w Jelizawietgradzie. W listopadzie 1917 roku zaczął służbę w Wojsku Polskim, w pierwszym Korpusie Polskim, dowodzonym przez generała Dowbora Muśnickiego. Podczas wojny polsko-rosyjskiej sprawował wiele odpowiedzialnych funkcji sztabowych do pełniącego obowiązki szefa sztabu dywizji włącznie. Następnie w czasie pokoju był między innymi szefem sztabu brygady kawalerii, referentem biura ścisłej rady wojennej, wykładowcą w Centrum Wyszkolenia Kawalerii. W służbie liniowej... Zaczynając od dowódcy szwadronu, był później zastępcą dowódcy 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Jesienią 1930 roku skierowany został do wyższej szkoły wojennej. Pracował w niej potem jako wykładowca. W tym czasie uzyskał od swych przełożonych następującą opinię. Wybitny oficer. Charakter wyrobiony, ambitny, pracowity, sumienny. Wymowny. Inteligencja wybitna, umysł logiczny i systematyczny. Duża kultura, samodzielny, energiczny. Ideowość wybitna. W latach 1932-1935 był dowódcą drugiego pułku szwoleżerów Rokitniańskich. W 1936 roku pułkownik Leon Mitkiewicz... Powołany zostaje do pracy sztabowej na wysokim szczeblu, pełni funkcję pierwszego oficera sztabu inspektoratu armii generała Leona Berbeckiego. Wywiązywał się bardzo dobrze z nowych, trudnych obowiązków, co znajduje wyraz w następnej jego opinii służbowej. Sporo tam powtórzeń w porównaniu z oceną poprzednią, ale są i nowe ważkie elementy. Wybitny oficer, tak w linii, jak i w sztabie. Charakter mocny, pełen inicjatywy, zrównoważony. Umysł żywy, szybko orientujący się. Wybitne uzdolnienia taktyczne. Wzorowo, fachowo wyszkolony. Bardzo dobry organizator i administrator. Zapoznając się z takimi opiniami... Zrozumiały wydaje się, iż owej pamiętnej wiosny 1938 roku, gdy powołać trzeba było atasze wojskowego do Kowna, wybór padł właśnie na pułkownika Mitkiewicza. Niezmiernie trudnym, odpowiedzialnym i delikatnym zadaniom czekającym w stolicy Litwy mógł podołać tylko człowiek obdarzony wybitną inteligencją o umyśle żywym i szybko orientującym się, a przy tym... Dobry organizator i administrator. Tu mógł zdyskontować zdobytą wiedzę wojskową, a także nagromadzone doświadczenie polityczne i rzeczywiście nie zawiódł okazanego mu zaufania. Praca na posterunku kowieńskim była jednak tylko półtorarocznym fragmentem w życiu pułkownika Mitkiewicza. W połowie października... 1939 roku musiał on wraz z całym personelem poselstwa polskiego opuścić Litwę na znak protestu wobec Układu Litewsko-Radzieckiego z 10 października 1939 roku, mocą którego, odwołując się do tajnych klauzul Paktu Ribbentrop-Mołotow, rząd ZSRR przekazał Litwie część terytorium polskiego wraz z Wilnem. Po przybyciu do Francji pułkownik Mitkiewicz został szefem oddziału drugiego sztabu Głównego Wojska Polskiego, awansując następnie na zastępcę szefa sztabu w latach 1942-1943 był zastępcą dowódcy pierwszej dywizji pancernej w Szkocji, po czym został przedstawicielem naczelnego wodza w najwyższym sztabie sprzymierzonych w Waszyngtonie. Po zakończeniu wojny pozostał w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem kilku wartościowych książek, w których opisuje dzieje Wojska Polskiego, a także przedstawia wspomnienia z różnych okresów swej służby. Zmarł 12 grudnia 1972 roku.